Nadchodzący weekend mamy do zaproponowania muzykę gitarową, dwa rodzaje warsztatów oraz bardzo ciekawy kiermasz. Dom Kultury Zacisze w najbliższą sobotę zaprasza na warsztaty Biżuteria z Filcu. Uczestnicy nauczą się robić kolczyki i broszki z filcu. Dowiedzą się o zasadach łączenia, doboru barw oraz poznają technikę filcowania na mokro. Czekamy na zgłoszenia młodzieży i dorosłych pod adresem sekretariatmaupa.zacisze.waw.pl lub pod numerem telefonu 22 679 84 69. Początek zajęć godzina 10, cena, w którą wliczone są też materiały 30 zł. W sobotnie popołudnie zapraszamy natomiast na przegląd zespołów i indywidualnej gitary klasycznej Gitarerra. Jak co roku do Domu Kultury Zacisze zgłosiło się wielu wykonawców, z których jury wybierze najzdolniejszych. Przegląd służy konfrontacji młodych muzyków i jest bardziej spotkaniem muzycznym niż sztywnym konkursem. Ma formę koncertu, na który zapraszamy od godziny 17. Wstęp wolny. Na niedzielę dla dzieci przygotowaliśmy wielkanocne warsztaty artystyczne Ożywić tradycję. Pod potokiem instruktorów dzieci własnoręcznie wykonają wesołe zajączki, puszyste kurczaczki, kolorowe pisanki zdobione na różne sposoby, podstawy do jajek i udekorują babeczki wielkanocne. Dwugodzinne zajęcia rozpoczynają się o godzinie 16. Wstęp 15 zł. Zgłoszenia przyjmujemy mailem sekretariat małpa lub telefonicznie pod numerem 22 679 84 69. W Wielkanocny nastrój prowadzi z pewnością też kiermasz na szkle malowane. To unikalna możliwość zapoznania się z kolekcją prac artystki ludowej zaszczawnicy. Anna Madeja specjalizuje się w bardzo trudnej technice malowania na szkle. Tematyka jej prac obejmuje obecne i dawne obyczaje góralskie, jak i motywy sakralne, a zwłaszcza bożonarodzeniowe i wielkanocne. Jej prace znajdują się w muzeach i galeriach etnograficznych oraz zdobią pomieszczenia prywatnych kolekcjonerów nie tylko w Polsce. Na ekspozycji i sprzedaż twórczości Anny Madei, Dom Kultury Zacisze zaprasza w niedzielę między 16 a 18. Znaleźć nas można na ulicy Blokowej 1 oraz pod adresem www.zacisze.waf.pl.